Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy podcast Jeśli szukacie materiałów do nauki języka polskiego To bardzo dobrze trafiliście Jednak od razu powiem Wam, że Nie będę opowiadał Wam tutaj o gramatyce O przypadkach, o odmianie czasowników O liczbie pojedynczej i mnogiej O rzeczownikach, przybiotnikach I temu podobnych innych nudziarstwach. Nie, nie, nie. Jeśli szukacie takich wiadomości, to od razu muszę powiedzieć, że bardzo mi przykro, ale tego tu nie znajdziecie. Tu uczymy się polskiego zupełnie inaczej. Nie uczymy się polskiego przez teorię. ale staramy się zrobić to bardziej praktycznie. Gdy dzieci uczą się chodzić, to nikt nie tłumaczy im, jak stawiać nogi, co to jest przyciąganie ziemskie i tak dalej. Dzieci po prostu próbują chodzić. Czasami się przewracają, ale w końcu każde dziecko nauczy się chodzić. Moim zdaniem podobna sytuacja jest z nauką języka. O wiele lepiej jest dużo słuchać, mówić, oglądać filmy, niż uczyć się teorii, czyli gramatyki. Już od kilku lat próbuję pomagać cudzoziemcom uczyć się języka polskiego. Sprawia mi to wielką przyjemność. Tym większą, im szybciej się uczycie. Dlatego wciąż szukam metod, wzorów, szukam inspiracji wśród doskonałych nauczycieli. Sprawia mi wielką przyjemność, gdy przysyłacie do mnie swoje nagrania, bo słyszę, że robicie postępy. Ostatnio dostałem nagranie od Janka ze Szkocji. Posłuchajmy razem tego nagrania. Cześć Piotr, nazywam się Janek Kri i mam 46 lat. W wieku 21 lat zostałem... Mistrzem świata w kickboxie. Pracuję w Royal Mail już od 18 lat. Uczę ludzi kickboxu oraz jestem dj Mam żonę Angie, córka RN i Pieska. Mieszkam z nimi w Wysho. Moja mama Wanja jest teraz w Kanad Kanadzie razem z moją siostrą. Siostra Danusia. Moja dziadek i babcia był Polakiem i jest powodem mojej nauki języka polskiego. Od tego czasu otaczam się wieloma polskimi. przyjaciółmi. omi. Moja ulubione polskie danie to Bigos i uwolniam. Miętowa, ziowatkowa Dziękuję Dobranoc Dziękuję bardzo Dziękuję Janku, bardzo mi miło To niesamowite uczucie Wiedzieć, że słucha mnie Mistrz świata w kickboxie. Janek napisał Kiedyś do mnie list Napisał, że czasami Gdy spotyka się z polskimi przyjaciółmi To tylko słucha Ale potem żałuje, że Nie mówił dużo Czuł się zablokowany i potem czuł się z tym źle. Myślę, Janku, że nie powinieneś się bać, bo mówisz bardzo wyraźnie po polsku. Mówisz naprawdę dobrze. Słychać, że wiele lat uczysz się polskiego, że dużo słuchasz. Masz bardzo dobry akcent. Muszę powiedzieć, że nie słychać brytyjskiego akcentu prawie w ogóle. Myślę, że twoje obawy są zupełnie niepotrzebne. Chcę wam wszystkim powiedzieć jedną rzecz. Jeśli rozmawiacie z Polakami po polsku, to nigdy nie usłyszycie złego słowa na temat waszego języka polskiego. Polacy bardzo lubią słyszeć, że ktoś wkłada wiele wysiłku, żeby nauczyć się polskiego. Zawsze nas to dziwi, że ktoś chce nauczyć się polskiego. Dlatego nigdy nikt nie będzie się z was śmiał naprawdę, możecie mi wierzyć dzięki Janek świetne nagranie pozdrawiam ciebie i twoją rodzinę oraz wszystkich przyjaciół z Polski kochani tak jak mówiłem na początku szukałem inspiracji wśród wspaniałych nauczycieli wiem, że pewnie im nie dorównam ale Dlaczego nie spróbować i nie nauczyć się czegoś od tych wspaniałych ludzi? Ostatnio zainspirował mnie Richard Feynman, amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla. Richard Feynman był człowiekiem bardzo wszechstronnym. Był nie tylko fizykiem, był nauczycielem i filozofem. Lubił grać na bongosach. Richard Feynman Miał takie powiedzenie Jeśli Nie rozumiesz czegoś dobrze Spróbuj to wytłumaczyć Wyjaśnij to Jeśli nie jesteśmy pewni Czy rozumiemy coś Czy potrafimy coś wyjaśnić Powinniśmy właśnie to zrobić Tak jakbyśmy Kogoś innego Właśnie tego chcieli nauczyć Tak jakbyśmy byli Nauczycielami Pomyślałem, że ta metoda Może przydać się nam W nauce polskiego Albo każdego innego języka Dlatego dziś Chciałbym, żebyśmy Bardziej dokładnie przyjrzeli się Tej metodzie Richard Feynman był fizykiem I potrafił wyjaśnić Prostym językiem Różne bardzo Skomplikowane zagadnienia był uważany za doskonałego nauczyciela Jednak jego metoda może być przydatna we wszystkich dziedzinach Historii, matematyce i tak Jeśli nie jesteś pewien, jak coś wyjaśnić Nie jesteś pewny, czy tak naprawdę rozumiesz to, o czym mówisz Ta metoda jest bardzo pomocna Myślę, że może też pomóc w nauce Języka obcego. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziś opowiem, jak uczyć się szybciej, używając techniki Feynmana. Richard Feynman powiedział: Podstawowa reguła jest taka: Nie możesz oszukiwać samego siebie. I pamiętaj, oszukać siebie jest najłatwiej. Jeśli chcesz być pewien, że rozumiesz wszystko, że rozumiesz każdy szczegół, każdy mały problemik, to musisz umieć wyjaśnić to komuś innemu. Lub przynajmniej udawać, że to robisz. To jest. To jest sedno techniki Feynmana. Sedno, czyli najważniejsza rzecz. Mówimy, że coś jest. Sednem jakiejś sprawy, czyli że jest najważniejszą rzeczą w jakiejś sprawie. Inne rzeczy są ważne, ale sedno sprawy jest najważniejsze. Często możecie usłyszeć na przykład, gdy ktoś coś wyjaśnia, opowiada i mówi: Teraz przejdę do sedna sprawy, czyli teraz opowiem najważniejszą rzecz. Świetnie, więc po kolei, jak wygląda cały proces techniki Feynmana. Wszystko składa się z czterech kroków. Po pierwsze, weź kartkę papieru i napisz na górze, co będziesz wyjaśniał. Nazwij problem. To będzie tytuł tego, o czym będziesz mówić. Proste. Pierwszy krok jest bardzo łatwy. Krok drugi. Wyjaśnij problem używając prostego języka. Oczywiście, jeśli przygotowujecie się do egzaminu z chemii, możecie wyjaśniać wszystko w swoim języku. Ale tutaj wszyscy chcemy nauczyć się polskiego, dlatego zachęcam Was, żeby spróbować zrobić to po polsku. Spróbujcie od czegoś łatwego, na przykład... Hmm. chcecie nauczyć się mówić o czymś, o tym, co ostatnio robiliście. To się bardzo przydaje, ponieważ gdy spotykacie się z polskimi przyjaciółmi albo z rodziną, zawsze pada to pytanie. Co ostatnio robiłeś? Gdzie byłeś? Dlatego warto sobie to poćwiczyć. Chodzi o to, że teraz musisz spróbować napisać wszystko, tak, jakbyś chciał nauczyć kogoś, wyjaśnić komuś problem, o którym myślisz. Wyobraź sobie, że jesteś nauczycielem polskiego i tłumaczysz komuś, jak opowiedzieć o swoim weekendzie, o tym, co robiłeś przez ostatnie dwa dni. Albo jesteś nauczycielem chemii i chcesz nauczyć kogoś, co to są atomy. Myślę, że zrozumieliście, o co mi chodzi I kolejny krok, krok trzeci Znajdź wszystkie miejsca, gdzie miałeś problemy z wyjaśnieniem Gdzie nie czułeś się pewnie Albo gdzie kompletnie nie wiedziałeś, jak coś powiedzieć Albo wyjaśnić Ale pamiętaj, bądź uczciwy ze sobą Pamiętacie najważniejszą zasadę? Najłatwiej jest oszukać samego siebie. Nie możesz oszukiwać siebie. Gdy znajdziesz miejsca, gdzie masz problemy, poszukaj wyjaśnień. Teraz jest czas, żeby naprawdę, żebyś naprawdę zrozumiał albo zrozumiała problem. Teraz wiesz, czego nie wiesz i to jest czas na naukę. Jeśli chcesz opowiedzieć coś, po polsku i nie wiesz jak to powiedzieć To to jest właśnie ten moment Żeby poszukać Zobaczyć jak inni o tym mówią OK? Poszukaj odpowiedzi, poszukaj przykładów Jeszcze raz spróbuj zrozumieć problem I ostatni punkt Czwarty punkt Teraz wyszukaj wszystkie trudne słowa i terminy Postaraj się zamienić je na prostsze odpowiedniki. Wszystko można wyjaśnić w sposób bardzo skomplikowany, używając trudnego języka, ale niewiele osób to zrozumie. Dlatego warto jest zamienić wszystkie trudne zwroty, trudne fachowe terminy na łatwe i zrozumiałe dla wszystkich. Tak samo jest, gdy uczycie się języka polskiego. Niektórzy używają bardzo trudnych słów, których nauczyli się z książek albo słowników, ale czasami dla innych te słowa nie są zrozumiałe. Dlatego warto używać zwykłych, codziennych słów. Pamiętajcie, im prościej, tym lepiej. Próbujcie wyjaśnić wszystko tak, jakbyście wyjaśniali to komuś, kto nie ma tak dużej wiedzy jak wy. Na przykład dziecku. Powtórz cały proces od początku. Sprawdź, czy, masz, czy nie masz już problemów z wyjaśnieniem czegoś. Staraj się opowiedzieć wszystko jak najprościej, tak żeby zrozumiało to nawet dziecko. Technika Feynmana jest bardzo skuteczna, dlatego że po pierwsze pozwala zobaczyć cały problem Sprawdzić miejsca, gdzie czujesz się silny, ale pozwala też zobaczyć niedostatki, czyli braki. Widzimy, czego jeszcze nie potrafimy powiedzieć, czego jeszcze nie do końca rozumiemy. Jeśli potraficie wytłumaczyć coś dziecku, to znaczy, że naprawdę rozumiecie problem. Dzieci często pytają, dlaczego? A to jest przecież najtrudniejsze pytanie. Najbardziej podstawowe pytanie Okej okay, kochani Teraz przyszedł czas na coś bardzo trudnego Spróbuję czegoś naprawdę trudnego Nie wiem Czy mi się uda Ale dlaczego nie spróbować Staram się wyjaśnić wam na czym polega fizyka kwantowa I zrobię to oczywiście po polsku Czyli w języku którego się uczycie Który nie jest waszym językiem ojczystym To może być bardzo trudne Ale jeżeli uda mi się i zrozumiecie po polsku Co to jest fizyka kwantowa To będzie naprawdę coś Dlatego postanowiłem to zrobić I za chwilę to zrobię. Uwaga, zaczynamy. Zacznijmy od samego początku. Wydaje się, że świat zbudowany jest z tysięcy różnych materiałów. Szkło, woda, kamienie i tak dalej, drewno. W XIX wieku naukowcy myśleli, że cały świat zbudowany jest z dwudziestu elementów, pierwiastków. Te elementy były umieszczone w słynnej tabeli Mendelejewa. W tym czasie myślano, że te elementy są zbudowane z niepodzielnych sfer, niepodzielnych kul nazywanych atomami. Każdy z tych elementów zachowywał się w inny sposób. Czy to znaczy, że jest 20 różnych rodzajów atomów? Jeśli tak, to co jest powodem, że są różne? Może mają inny kształt albo wielkość? A może atomy są podzielne? Może są złożone z jeszcze mniejszych obiektów? Z jeszcze mniejszych rzeczy? Angielski fizyk Thomson interesował się tym, co jest w środku atomu. Thomson badał, jak przebiega tor cząstek w gazach. Sprawdzał, jak poruszają się w polu elektrycznym. W ten sposób odkrył, że jest coś jeszcze znacznie mniejszego i lżejszego od atomu. Thomson odkrył elektron, pierwszą cząstkę subatomową. Było, na, było to na samym końcu XIX wieku. Thomson odkrył, że atom nie jest niepodzielny, że w środku jest coś jeszcze, inne, mniejsze obiekty, właśnie elektrony. Thomson uważał, że atom można wyobrazić sobie jako jak ciastko, a elektrony są kawałkami czekolady umieszczonymi w tym ciastku, ok, tak jak muffinka. Która ma w środku kawałki czekolady Ale pewien student Thompsona udowodnił Że jego wielki nauczyciel mylił się Na początku XX wieku Rutherford Zaczął używać dział do wystrzelania cząstek I zaczął przewidywać gdzie znajdą się po wystrzeleniu W tamtych czasach nie było akceleratorów cząstek, dlatego Rutherford używał elementów radioaktywnych, aby produkować cząstki. Naukowiec wystrzeliwał cząstki alfa w stronę bardzo cienkiej, złotej folii i patrzył, co się stanie. Wyobraźcie sobie, że piłeczki tenisowe to cząsteczki alfa. Jeśli atom jest tym, co sugerował Thomson, czyli rodzajem kulki, to cząsteczki alfa powinny przejść przez folię bez problemu. I tak właśnie się działo. Z prawie wszystkimi. Tysiące cząstek alfa przechodziło przez folię bez problemu. Były jednak pojedyncze, które odbijały się od folii. Rutherford zrozumiał, że cząstki alfa musiały napotykać na swojej drodze coś, co jest małe, ale bardzo gęste. Wtedy powstał nowy model atomu. Atom według Rutherforda wyglądał jak system słoneczny. Cała masa atomu była skoncentrowana w środku, ale elektrony krążyły dookoła, tak jak planety krążą dookoła Słońca. Dziś wiemy, że atom nie wygląda dokładnie tak. Mechanika kwantowa mówi o tym, że nie wiemy dokładnie, gdzie są elektrony w danej chwili, ale możemy spodziewać się, gdzie są z określonym prawdopodobieństwem. Rutherford zrozumiał, że materia, która zbudowana jest z atomów, w rzeczywistości jest pustą przestrzenią. Między jądrem atomowym a elektronami są ogromne, puste przestrzenie. Właśnie przez te przestrzenie przelatywały cząstki alfa, ale czasami odbijały się od jądra atomowego. Po 20 latach dalszej pracy Rutherford odkrył, że jądro atomowe składa się z dwóch mniejszych elementów. Z protonów i neutronów. W końcu, po stu latach od opublikowania tablicy Mendelejewa, naukowcy doszli do znacznego uproszczenia. Cały świat jest stworzony z tylko trzech elementów składowych: protonów, neutronów i elektronów. A nie z dwudziestu, jak kiedyś myślano. To był ogromny krok naprzód, ale wciąż istniały nierozwiązane problemy. W latach dwudziestych XX wieku naukowcy odkryli, że Ziemia jest bombardowana przez tajemnicze, kosmiczne promieniowanie. Naukowcy przeprowadzili liczne badania i stwierdzili, że protony, neutrony i elektrony to nie wszystko. Musi być coś jeszcze, bo inaczej nie da się wytłumaczyć pewnych doświadczeń, które zrobili. Używanie promieniowania kosmicznego nie było wygodne. Nigdy nie było wiadomo gdzie i kiedy pojawią się te cząstki. Dlatego wymyślono przyspieszacz cząstek, czyli akcelerator. Teraz naukowcy mogli stworzyć promieniowanie kosmiczne w swoim laboratorium. Używając akceleratorów, naukowcy odkryli mnóstwo różnych cząstek. W latach 60. odkryto już prawie 20 nowych elementów, nowych cząstek. Zaczyna nam się przypominać tablica Mendelejewa, prawda? Znowu porządek świata został zniszczony. Znowu teoria stała się zagmatwana, skomplikowana. Wtedy profesor Helman zauważył pewne zależności. Według niego protony, neutrony i wszystkie inne cząstki były zbudowane z trzech typów podstawowych bloków, które nazwał kwarkami. Zatem protony i neutrony są zbudowane z kwarków Moi drodzy, żeby cokolwiek wydarzyło się we wszechświecie Potrzebna jest siła, energia Zwykle gdy mówimy o energii To myślimy o czymś, co porusza rzeczy Wprowadza je w ruch Aby zrozumieć, co to jest energia Naukowcy zbudowali w Genewie, a właściwie pod Genewą coś, co nazwali Wielkim Zderzaczem Hadronów. Najbardziej skomplikowany eksperyment naukowy, jaki kiedykolwiek miał miejsce na Ziemi. Ten eksperyment pozwoli nam zrozumieć siły natury znacznie lepiej. Dziś rozpoznajemy cztery siły natury. Silne i słabe oddziaływanie jądrowe, elektromagnetyzm i grawitację. To wszystko. Grawitacja jest najsłabszą z tych trzech sił, z tych czterech sił. Dużo, dużo słabszą niż trzy pozostałe. Ale zacznijmy od siły elektromagnetycznej. Elektromagnetyzm, to siła, która pozwala nam przesuwać rzeczy, siła, która pozwala nam widzieć i dzięki której mamy telewizję. Elektromagnetyzm to siła, która utrzymuje elektrony wokół jąder atomowych i utrzymuje atomy i molekuły w naszych ciałach. Dlatego, gdy trzymamy jabłko w ręku, jabłko wciąż jest w całości, bo elektrony jabłka odpychają elektrony mojej ręki. To jest właśnie siła elektromagnetyczna. Używamy jednego pojęcia dla określenia tej siły, nazwania tej siły. Elektromagnetyzm. Chociaż wydaje się, że magnetyzm i elektryczność to dwie różne sprawy. Wydaje się, że magnetyzm nie ma nic wspólnego z piorunami elektrycznymi. Jednak to ta sama siła, która objawia się jako dwie różne rzeczy. Udowodnił to doświadczalnie Michael Faraday. Faraday odkrył, że magnetyzm można przekształcić w elektryczność. Udowodnił, że magnetyzm i elektryczność są połączone. Potem Clark Maxwell potrafił zapisać tę siłę matematycznie i pokazał połączenia. Między elektrycznością, magnetyzmem i światłem. To był pierwszy raz w historii fizyki, gdy udało się y, oddzielnie pozorne siły, elektryczność i magnetyzm połączyć w jedną teorię. Dwie siły. Grawitacja i siły elektromagnetyczne Wydają się wystarczające, aby opisać wszystko, co widzimy i doświadczamy w naszym świecie. Jednak gdy zajrzymy do wnętrza atomu, wtedy staje się jasne, że jeszcze inne siły muszą działać we wszechświecie. W połowie XX wieku wiedzieliśmy, że atom składa się z jądra atomowego zbudowanego z neutronów i protonów oraz z elektronów, które są dookoła Jednak coś tu nadal nie gra Protony są naładowane dodatnio Kiedy są blisko siebie wtedy siły odpychania elektromagnetycznego powinny powodować rozpadanie się jąder atomowych A tak nie jest Musi być więc jakaś siła o wiele mocniejsza od elektromagnetyzmu, która trzyma jądra atomowe w całości. Ta siła nazywa się silnym oddziaływaniem jądrowym. Silne oddziaływanie jądrowe jest odpowiedzialne nie tylko za utrzymanie jąder atomowych w całości. Ta siła odpowiedzialna jest za 95% masy. Całego wszechświata. A przecież Albert Einstein nauczył nas, że masa to energia. Mówi, mówi o tym jego słynne równanie E równa się mc do kwadratu. Odkrycie silnego oddziaływania jądrowego było wielkim krokiem naprzód, ale... Nadal były zjawiska, których nie dało się wyjaśnić. Naukowcy wiedzieli, że jądro atomowe składa się z neutronów i protonów i jest utrzymane w całości przez silne oddziaływanie jądrowe. Zauważyli też, że promieniowanie radiowe powoduje ucieczkę neutronów z jądra atomowego. Neutrony są zastępowane przez protony. Wyjaśnił to Włoch Enrique Fermi, który odkrył słabe oddziaływanie jądrowe, które zamienia neutrony w protony lub protony w neutrony. Odkrycie słabego oddziaływania jądrowego to nie wszystko. Po latach udało się stworzyć teorię, która łączy słabe oddziaływanie jądrowe i siłę elektromagnetyczną w jedną Całość, oddziaływanie elektrosłabe. Czy jest możliwe, żeby dołączyć silne oddziaływanie jądrowe, a może nawet grawitację do tej teorii? Dzięki temu mielibyśmy prosty opis całego wszechświata. Naukowcy pracują nad tym, dlatego stworzyli CERN, dlatego próbują odtworzyć warunki panujące we Wszechświecie zaraz po Wielkim Wybuchu. W CERN naukowcy przyspieszają protony prawie do prędkości światła i powodują ich zderzenia, a detektory robią zdjęcia tych kolizji. Zatem dziś. Możemy opisać wszystko przy użyciu trzech sił. Siły elektrosłabej, silnego oddziaływania jądrowego i siły grawitacji. Połączenie tych trzech teorii w jedną całość jest marzeniem fizyków. Stworzenie teorii wszystkiego, która wyjaśnia, jak działa wszechświat. Wyobraźcie sobie świat, gdzie rzeczy pojawiają się nagle i z niczego oraz tak samo szybko znikają. Wyobraźcie sobie świat, gdzie, może gdzie możecie być wszędzie w tym samym czasie. Jednak nikt dokładnie nie może powiedzieć, gdzie jesteście. W oparciu o najnowszą teorię tak właśnie wygląda nasz świat. To jest właśnie serce mechaniki kwantowej. W klasycznej fizyce dokładnie wiemy, gdzie znajdują się konkretne cząstki. Mechanika kwantowa wprowadza pewną niepewność. Prawdę mówiąc, nie możemy mieć żadnej powinności. Możemy tylko powiedzieć, że coś jest z określonym prawdopodobieństwem. Fizyka kwantowa mówi o tym, że świat składa się z cząstek które czasami zachowują się tak jak fale. To bardzo dziwny sposób patrzenia na wszechświat. Coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Sto lat temu przeprowadzono doświadczenie potwierdzające efekt fotoelektryczny. To doświadczenie zmusza nas do patrzenia na świat, tak jak mówi fizyka kwantowa. Albert Einstein wyjaśnił to zjawisko jako pierwszy, to on powiedział, że światło nie zawsze zachowuje się jak fala. Bowiem światło składa się z fotonów, które zachowują się jak cząsteczki. To są właśnie podwaliny. To jest właśnie baza teorii kwantowej. To wyjaśnienia Einsteina dało nowe Wyzwanie dla fizyków Do tej pory wszystkie teorie opisywały światło jako fale Od teraz fizycy zaczęli patrzeć na światło jak na cząsteczki Feynman, o którym mówiłem wam na samym początku Poszedł jeszcze dalej niż Einstein Feynman był twórcą elektrodynamiki kwantowej ta teoria wyjaśnia wszystkie zachowania cząstek, wszystkich elementów, które znajdują się w atomach. Ta teoria wyjaśnia wszystko, co dotyczy chemii, fizyki, wyjaśnia wszystkie materiały we wszechświecie. Nie wyjaśnia tylko jednej rzeczy. Nie wyjaśnia grawitacji. Jest to więc teoria prawie wszystkiego. Teoria elektrodynamiki kwantowej to inne spojrzenie na siły elektromagnetyczne. Zamiast patrzeć na siły elektromagnetyczne jak na pola sił, tak jak robił to Maxwell, teoria elektrodynamiki kwantowej patrzy na siły jak na cząsteczki. Żeby zrozumieć, jak to działa, wyobraź sobie dwa elektrony które lecą w tym samym kierunku, ale zbliżają się do siebie. Wiemy, że elektrony odpychają się od siebie dzięki sile elektromagnetycznej. Właśnie teoria elektrodynamiki kwantowej mówi o tym, jak to się dzieje. A dzieje się to dzięki cząsteczkom, które nazywają się fotonami, cząsteczkami światła. Gdy elektrony są bardzo blisko siebie, wtedy foton jest przekazywany od jednego elektronu do drugiego. Dlatego za moment elektrony zaczynają oddalać się od siebie. Zatem foton jest cząsteczką, która niesie siłę elektromagnetyczną. Naukowcy domyślali się, że muszą istnieć cząsteczki, które niosą ze sobą silne oddziaływanie jądrowe. Tak jak fotony niosą siłę elektromagnetyczną. W końcu udało się zbudować ogromny akcelerator i odkryto gluon. Nową cząsteczkę, która przenosi silne oddziaływanie jądrowe. Szukano więc, co przenosi słabe oddziaływanie jądrowe. W latach 80. XX wieku udało się stworzyć detektory, które są w stanie zauważyć cząsteczki W i Z, które odpowiadają za słabe oddziaływanie jądrowe. Zatem mamy cztery cząsteczki, które są odpowiedzialne za wszystkie siły, oprócz siły grawitacji. Są to foton, gluon oraz cząsteczki W i Z Cztery najmniejsze cząstki we wszechświecie Był jednak nowy problem Dlaczego cząsteczki W i Z są bardzo ciężkie, a fotony i gluony są leciutkie? Co powoduje, że jedne cząstki są ciężkie, a inne lekkie Naukowcy zaczęli podejrzewać, że jest jeszcze jakaś brakująca cząsteczka. Cząstka bardzo ciężka, którą nazwano cząstką Higgsa. Bo to właśnie Richard Higgs pierwszy zaproponował jej istnieje. istnienie. Cząstki Higgsa wypełniają cały wszechświat. Co ciekawe, cząstki Higgsa zbliżają się... Tylko do niektórych cząstek, właśnie do cząstek W i Z, a nie zbliżają się do fotonów i gluonów. Dlatego fotony są takie leciutkie, mogą przebiegać przez wszechświat z prędkością światła. Bo cząstki Higgs'a im nie przeszkadzają. Okazuje się, że to właśnie cząstki Higgs'a przenoszą masę. Zbudowano ogromny akcelerator. W roku 2013 potwierdzono istnienie cząstek Higgs'a lub bozonów Higgs'a, jak niektórzy to nazywają. Pozostaje ostatnia niewyjaśniona siła, siła grawitacji. Podejrzewa się, że siła grawitacji przenoszona jest za pomocą cząsteczki zwanej gravitonem. Do tej pory nie stworzono kwantowej teorii grawitacji, ale teoria strun daje wielkie nadzieje. Być może będzie to pierwsza w dziejach teoria, która połączy ze sobą wszystkie oddziaływania, wszystkie siły i powstanie teoria wszystkiego. No i jak? Zrozumieliście, zrozumieliście jak działa świat? Mam nadzieję, że przynajmniej Was zainteresowałem tym problemem. A najważniejsze, że udało Wam się wysłuchać wszystkiego aż do tej pory. Gratuluję Wam. Naprawdę, jeśli rozumiecie, o czym mówiłem przynajmniej w 80%, to naprawdę Wam gratuluję. Mam nadzieję, że podobała Wam się dzisiejsza opowieść. Ale jeśli szukacie czegoś trochę łatwiejszego, to zapraszam Was do spróbowania 365 historyjek po polsku. To jest taki program, który pomyślałem tak, żebyście codziennie posłuchali jednej historyjki. I starczy Wam historyjek na cały rok. Jeśli chcecie konsekwentnie uczyć się polskiego i codziennie posłuchać czegoś przez 15 minut, to jest właśnie to, czego szukacie. Są tam krótkie historyjki, ale również dłuższe, które podzielone są na kilka dni. Zapraszam bardzo serdecznie. A początkujących zachęcam do spróbowania 100 historyjek po polsku. Ten program ma na celu pomóc Wam mówić swobodnie po polsku. Tam znajdziecie historyjki z pytaniami i odpowiedziami. Ta technika pozwala bardzo szybko zacząć mówić. Po 6-8 miesiącach będziecie mówić po polsku. Będziecie robić błędy, ale będziecie mówić. Kochani, to wszystko, co przygotowałem na dziś. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za komentarze. A jeszcze jedna ważna sprawa, o której zapomniałem. Może ktoś będzie mógł mi pomóc. Na stronie realpolish.pl jest możliwość pisania komentarzy przez system Facebooka. I do tej pory wszystko działało dobrze, ale ostatnio wprowadziłem na stronie szyfrowanie, system SSL. Myślę, że jeśli znacie się na internecie, to wiecie co to jest. Po wprowadzeniu SSL wszystkie komentarze pisane wcześniej przez Facebook zniknęły. Czy ktoś z was wie, jak można je odzyskać? One wciąż są w systemie Facebooka, ale nie widać ich teraz na mojej stronie. Bardzo mi przykro z tego powodu. Nie myślcie, że to ja skasowałem stare komentarze. Owszem, nowe komentarze pojawiają się, ale stare zniknęły. Dotyczy to tylko komentarzy pisanych przez Facebook. Komentarze z diskus nadal są... I nic im się nie stało Jeśli ktoś wie, jak można to naprawić To proszę o wiadomość Będę bardzo wdzięczny Moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego Miłego weekendu Trzymajcie się zdrowo Dziękuję za dziś Jak zwykle zachęcam do słuchania Jak najwięcej po polsku I cóż, zapraszam na następne podcasty do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. O więcej informacji zapraszam na